Trudna, więc nie zapominaj kim jesteś Ja dostać się do źródła Ludzie mają gdzieś całą resztę Droga może być bardzo trudna Więc nie zapominaj kim no, jesteś Biorę was na ekspedycję Leci w kółko na lupie Pojedziemy sobie tam gdzie czas Stupie, cofnij kilka zasad, zanim Zan, wyruszymy Wyrzuć na jakiś czas z umysłu ten cynizm, dobra Droga do jest przez ciernie. idziesz Masz jeszcze czas, by się cofnąć, nie gryzę Nie pójdziemy tam na skróty, na szybko I zniszczymy sobie buty, nie tylko To jest walka dwóch, ja w sobie Nieważne, kto wygra, będzie tak sobie Wiesz, to jest podróż bez muszu też dojść tam z nami, jak do konsensusu Do źródła faj, że będzie lepiej Ludzie mają gdzieś całą resztę okay. Musisz dostać się do źródła Ludzie mają gdzieś całą resztę Droga może być bardzo trudna Więc nie zapominaj kim jesteś Zio. Musisz dostać się do źródła Ludzie mają gdzieś całą resztę Droga może być bardzo trudna Więc nie zapominaj kim jesteś Właśnie